Twoja mama nie była taka jak moja, żeby jebała pudełko od maka, kurwa. Poważnie? Tak, z płytami w środku. Mówi, kurwa, przecież było! W życiu bym nie wyrzucił! Mówi, A. ja też bym kurwa płyt do śmieci nie wyrzucił, nie z systemem, bo typowi chciałem wysłać komuś, no. którą sprzedałem. I potem tylko jakieś mówi sam tego komba w pudełku po asusie. Nie? To tak patrz, wchodzę na to, wiesz tak kurwa ze stresem, nie na tą aukcję na telefonie. napisałeś, czy coś I na szczęście nie było nic w systemie, że dorzucam to luz. To już chciałem kopię wysłać, nie? Od starego. Umysł nie, nie będziesz kurwa przegrywał na moim komputerze, to za dużo czasu zajmuje. Kurwa. Ale matki tak robią, kurwa. No wyjebała kurwa pudełko, mówi. Teraz miał tak z no kurwa, pudełko glady, nie wiem co gorsze. Stracić. No na gorsze, nie? Jo, z tej strony L'Ambasadore, wy jesteście zajebistymi słuchaczami zajbistego podcastu Gry na Serio, wydanie numer 19. Z naszego podcastu dowiecie się, tylko z naszego podcastu dowiecie się jak biegać w Battlefieldzie, czy Dead Island jest grą płatną oraz jak przejść Fruit Ninja. Oraz innych wielu ciekawych rzeczy, niestety nie powiem wam co zrobić jeśli ściągnęliście Assassin's Creed Revelations czy innego Assassina i kod wam nie działa, niestety jesteście chujowymi piratami. E, do zobaczenia w najbliższym Saturnie, gdzie przyznacie się do swojej winy. E, Saturn to o... jak sąd, nie? No właśnie, e, wylejemy na was smołę i o, w piórach, tak? tak I no, wystawimy no. kurwa na basztę. Jak ze starych, starych dobrych czasów. Właśnie, kurwa jak ze starych dobrych czasów. dupę, tak żeby do głowy aż ten pal I żeby gówno wyleciało. Dobra, więc no. Ze mną dzisiaj w standardowym składzie spotykamy się w naszym standardowym miejscu, czyli naprzeciwko studia People Google Fly, których. No, tak, jest... o no. e, Więc słyszeliście przed chwilą Radolfa. Jo, jo, oraz Macieja. Nie ma. E, on jest redaktorem naczelnym. Wow. <laughs> tak mhm. samo jak ja jestem. Więc nie liczycie. Ok, dzisiaj mhm. będziemy chyba trochę poopowiadamy o newsach, bo nic się chyba ciekawego nie wydarzyło. Żaden z nas nie spieracił żadnej gry w przeciągu najbliższego tygodnia. Czy Maciek Ty spieracił jesteś? W portal, 2 grałem z tą z dziewczyną i z dziewczyną... prawie przeszliśmy jeszcze sam. Tak? A to może trochę porozmawiamy o na portal na, na wstępie, Możemy, no możemy. Ten... No więc... Co wam mogę powiedzieć, no, bo no już Rado poszedł spać. Nie, generalnie... generalnie, Kurde... Eee, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, nie, że ten portal jest kujowy i że w sumie to nie wiemy o co chodzi. <śmiech> po że się wszyscy tak przyprze... jarają. jarają? To mogę powiedzieć, że faktycznie... Rozumiem teraz, że mógł zasłużyć na grę roku mm -hmm. Bo raz, wymaga myślenia mm -hmm. Dwa, ma zajebistą fabułę i zajebiście stafa była fabuła poprowadzona mm -hmm. Trzy, a, ma coś takiego, co ma na przykład polski Bulletstorm Czyli odpalamy tę gierkę i nie czujemy, że to jest kurwa, kolejna taka sama gra mm -hmm. to I duży to plus. jest zajebisty plus, bo kurde, trzy czwarte gier, które wychodzą Eee, no jest coś takiego, że sobie odpalasz tą grę i mówisz Pierdolę, no po prostu kurwa Nie wiem, Mass Effect kurwa 4 Tylko nazywa się, nie wiem, inaczej jakoś tak Ship, mm -hmm. nie? Space I gierka wygląda tak samo, więc tutaj mamy ten portal mm -hmm. Który raz ma zajbistą, właśnie tak, tak jak mówiłem, tą fabułę. Zajebiste postacie w ogóle są w tej, w tej no, gierce. I, I były i... bardzo mocno chyba przyśnięte a... w tym w trailerach wszystkich. Poczucie, poczucie humoru, które jest jakby prezentowane w całej historii i. i, i... Mi, mi na przykład ta gierka przypomina trochę film Wally, -E, który bardzo lubię. Więc ja też taki... lubię Wally. -E. A... Co ciekawe. Na nie widziałem Wally, -E, tylko. Widziałem Wally. -E. co, tutaj. był fajny, fajny, był. fajny był. Co ciekawe. A... Bo cała historia jest jakby, to, to trochę przypomina to Wally, nie, jest e, firma, która przeprowadzała testy no na ludziach, kontynuacja, kontynuacja jedynki? powiedzmy jedynki, tak, i mm. jedynka kończy się tak, że ta główna bohaterka rozpierdala tą Gladosa. GLaDOS, a, no a tu się okazuje, że jednak GLaDOS dalej żyje, nie, mm. ale... Glados jakby zostaje wskrzeszona przez tą bohaterkę, no i ona musi jeszcze raz ją rozwalić. Potem się pojawia kilka różnych innych wątków, tak? Ale całość jest poprowadzona w ten sposób, że masz wrażenie, że jakby e, historia tej gry ma jakieś głębsze, e, znaczenie. i znaczenie, tak? I tak jak powiedzmy głupie Woli, -E, tak, miał tak, bajka dla dzieci, tak? Ale jest jakiś tam moral z tej całej historii. Mhm. To jest fajne, to jest single player. A w Coopie, który też jest zajebisty, mamy zupełnie inną historię i mamy zupełnie inny bohater. A, do dwie gry w jedną. No. I Coop podobno, bo koopa jeszcze nie przyszedł. Coop co trwa tyle samo co Single. Wow, to zajebiste. Tak. A ile Single trwa? No, około z 10 godzin. O to dwa razy dłużej niż pierwszy portal. Bo... No, no pierwszy portal był No naprawdę i pierwszy był. portal to była taka gierka, że. No to był... Jak Counter-Strike, nie? Jak to że odpalasz i masz moda, nie? No to tak. Do gierki. A tu jest od samego początku już masz. Tak, stary, że... No triple A po prostu. Triple tak, A, ale tak, że po prostu czujesz, kurde, no że jest dobrze, nie? Jest, jest bardzo dobrze. Grafika jest spoko. Nawet e, jak na Xboxa. Czemu nawet tak? jak na Xbox. I nawet jak na silnik, który ma... To uj, mnie, to mnie uj. zaskakuje, że ten Source daje radę. No, znaczy, wiesz, no, on nie wygląda tak samo jak w momencie kiedy wyszedł drugi Half-Life, nie? Po prostu jest za każdym każdej aktualizacji no, ale nie jest aktualizowany. Jak, jak wyszedł drugi Half-Life i nie odpalałeś go na Xboxie, na którego nie potrafili wtedy w ogóle programować pisać, mm. tak? Mm. Tylko odpalałeś go na kompie, to ja pamiętam, że e, na tych hi-detalach z odpalonym HDR-em i jakimiś tam innymi no. bajerami to Half-Life zajebiste robiło. No, że on no, robił zajebiste wrażenie, no. Że... Że jarałem się tym. I, I do dzisiaj ciągle mi się podoba. Kurde, ten, ja więc. pamiętam, jak on, jak on wyszedł, było mało komputerów. Nie, nie było wielu, wiele osób, które miały taki komputer, żeby pociągnąć ten, tego Half-Life'a na full. Mi akurat poszedł, ale chyba na nie, full? Tak, nie tak na full, ale... No, no ale było no, tak, że kurwa, wyglądał ogóle, dobrze i, i się, wyglądał tak, że O ja pierdolę, nie? No. A... No po prostu silnik się nie starzeje i nie? się nie Al, Ale radę, wiesz, co... poza tym oni go tak naprawdę ciągle aktualizują, bo możesz sobie na przykład sprawdzić, Team Fortress, które było robione, jest robione na tym samym silniku, prawda? A i, I Radolf akurat się dał nadziać na to, kiedy chciałem go bardzo przekonać do tego, żeby grać w TFA. I mówię, Radolf, spójrz, na pudełku są napisane takie wymagania, nie? A, Radolf, o, pój, pójdź mi na moim starym roku! Jaram się! I, i wiesz... <laughs> I, I no spoko, radów, kurwa, idziemy kupić idziemy za te, kupić parę gros... te parę groszy. To nie ma na promocję wtedy. Pójdzie ci wtedy, nie? No to była promocja chyba i jej, tak, A. że dwie gry za pięć tych można było wyrwać no. coś takiego. Była po prostu spoko opcja. No i Radów zainstalował i wyjebało mu komikat, że, sorry, ale twój kombi jest dupiaty, żeby odpalić cokolwiek, coś takiego, więc po prostu no te wymagania, podskoczyły. tak samo masz z mhm. no, że no. że po prostu wymagania z każdym no, dodatkiem to jakby, to jakby też dowodzi temu, że ten silnik jest zajebiście napisany, bo on jest dość elastyczny, nie? Eee, tak samo jak mamy przykład... Nie, nie przy programowaniu. Wiem, że programowanie na, na, na sort jest przejebańcze. Znaczy, programowaniem, nie wiem, wiesz jakie czyste, ja po prostu e, czytałem jakieś znaczy, tam książkę wiesz, o mashinimie no... na przykład i jeśli chcesz zrobić maszynimę w, w Half-Life'ie, musisz być kurwa mózgiem w porównaniu z innymi. No, no stare, no, no, tak, ale jakbyś chciał zrobić. E, znaczy możesz zrobić dużo rzeczy na silniku Unreal Engine, to też trzeba być mózgiem. Co widać na przykład po e, Bullet Stormie? Nie? Który wyszedł, ale nie wiem czy zwróciście na to uwagę, jak się przeskakuje przeszkody. To w to widać kurwa, że to jest ten sam silnik, na którym jest Ge Gears of War no. tak samo kurwa przeskakuje przez te przeszkody widać, że są pewne ramy, których programiści nie byli w stanie przeskoczyć nie mm. nie byli w stanie zrobić... No nie, <grym, obejść, <grym> tak? No nie byli w stanie zrobić kurwa normalnego skakania w tej grze mm. nie ma normalnego skakania jest takie konsolowe, no. gdzieś można tak no jest takie jest takie, że jakby zmienić widok na trzecią osobę to byś miał tak naprawdę gilsy, gilsy. no, no ale no, teraz wiem co, jakby, co chyba chodziło ci o tą elastyczność, że możesz zrobić no. różne gatunki gier, no na tym samym, że jest, można go modyfikować. No i ciągle... dwa, że łatwo, łatwo się go jakby rozbudowuje i udoskonala. No dodaj tak? jakieś nowe Bo elementy. Patrzymy sobie na przykład No Unreal Engine to, to też jest takim silnikiem, tak? Bo patrzymy sobie na pierwsze gilsy, Mm. I patrzymy sobie na przykład na Bar Batman Arkham Asylum czy tam Arkham mm. City i widzimy zajebistą różnicę. Nie? No. Fakt, że oni się wspierają też innymi jakimiś technologiami, typu tam Havok, czy jakieś tam inne No góry, to jest zakres silnik fizyczny. No. No, no, ale generalnie jakby sam silnik powiedzmy pod grę daje duże, dość duże możliwości nie? No. i tego nie można nie wiem, powiedzieć o... No. o silnikach, które na przykład EA oferuje, albo jakiś tam inni, inni producenci. Ja na przykład... Nie, DICE na przykład z tym, z tym swoim Frostbite'em dwójką, on jest chyba też taki, wiesz, tak jest... No i Frostbite, żeby, ja... Żeby no tak, robić tylko ja nie takie... pomyślałem właśnie, że Battlefield robi. Battlefield jest tak i, i wiesz, e, oni chyba go chcą wpieprzyć do następnego Dead Space, jest na pewno w The Run, był w tym Need for Speed'zie ostatnim. No Frostbite też daje radę, tak. I jeszcze chyba gdzieś tam go chcą wpierdolić. Generalnie jest no to, to taki silnik, na którym pewnie teraz jej będzie robić wszystkie generalne. A widzieliście, a, a propos właśnie Battlefielda... Filmik jak gościu zrobił mm, skręcił film z BFA bodajże z tej mapy Pustynna na burza. Mm. A ustawia się, ustawiają się dwa zespoły pięciosobowe naprzeciwko siebie i robią taki shootout, jak na dzikim yeah. zachodzie. Widzieliście to? Nie nie, nie, nie. Zajebiście to wygląda to wam potem pokażę. Kurzom, mega po prostu stoi wiesz pięciu gości naprzeciwko siebie. Jeden na przykład y, typ, który stoi tam w tym punkcie, w którym jest kamera odpala w, y, te C4, nie? I jak odpalają C4, to oni do siebie zaczynają strzelać, nie? Że wyciągają ten pistolet, nie? Tak mają, mm -hmm. zasz, mają jakieś jakieś jeszcze coś takiego. I no. co to wygląda. No, Dobra, wracamy do ważne. portalu. Portal, no, mogę polecić. Nie? Zajubie... Generalnie, generalnie to, co jest fajne w portalu, to to, że nie strzelamy. Mm. Czego już jest, kurwa, w tych wszystkich grach za dużo. Przykład zajebisty Uncharted. 3. Czy no, Uncharted 2 nawet wynika z tego? po prostu. No ale generalnie bo. jest tak, że um, osoba, która odpala sobie Uncharted, to myśli, o kurde, to będzie taki Indiana Jones, trochę Tom Brider, nie? To będziemy tam zwiedzać jakieś łamigłówki, trochę poskaczemy. A ja już pod koniec Uncharted 2 to już Żygałem tym strzelaniem. Bo to jest taka monotonia, nie? To tak jak jest w Gearsach że ostatnia misja w trójce. Ten ostatni no, fragment, no, no to, to już jest hotelu, tak? nudne, no to no. już jest nudne po prostu. To jakby strzelanie samo w sobie nie jest wyzwaniem w pewnym momencie, już jest taką... Koniecznością, żeby pójść tak. dalej, żeby pójść dalej. Żeby, żeby... I, I to jest słabe, nie? Więc w portalu tego nie mamy, w portalu za to mamy e, konieczność używania szarych komórek, nie? Mózgu, mózgu. E, rzadkość dzisiaj. I to, no. co jest też fajne. Jak ktoś jest większym cwaniakiem to achievementy wpadają za znalezienie... To my! To my! Przecież my cwaniaki co! To achievementy wpadają za znalezienie e, dość alternatywnych ścieżek wyjścia no, z, danych, z danych pomieszczeń i trzeba się na, natrudzić, Bez żeby na przykład przejść tą grę na 100%, ponieważ są pomieszczenia poukrywane, które trzeba znaleźć. Oh, yeah. Niestety nie, nie uda ci się już zrobić poradników do tego, bo już jest ich w Często korzystam i gęsto. A właśnie. A i co jest fajne jeszcze chyba, że koop taki na podzielonym ekranie, mm -hmm. co już się ma rzadko zdarza. Tak. W dzisiejszych nie ciężkich czasach, no. No. ciężkie czasy no. dla graczy na pobyt na stałe i nie można. W ogóle to jest to też jest jakiś osobny temat, nie? bo a, takie odnoszę czasami wrażenie, że poza piłką, nożną, koszykówką, i jakimiś takimi sportami drużynowymi, to nie ma już gier, nie które można by było z kimś pograć na kanapie. No w co mm. można, kurwa pograć? W Trials HD kurwa, no nie wiem w co. No Pernata się fajnie grało na kanapie, na no. poziomnym ekranie, no. ale to były dawne czasy. No kurwa, w każde wyścigi się fajnie grało no, na poziomnym ekranie, nawet kurde w takiej głupie gilsy można grać na poziomnym ekranie. Nie, ale tylko w kopa. Albo multi hoda jest No można, no ale można, można, tak? można I to jest fajna zajawka, nie? Spotykasz się z kumplą i sobie pograć no, jest... na kanapie Lepiej mhm. jest z kimś grać obok niż do kogoś napierdalać przez, przez... Headset. przez headset Albo takie jak robią przez, przez tak. Skype Przez <laughs> Skype Pozdrawiam użytkowników PlayStation 3 którzy lubią grać w Battlefielda trzeciego. Tak. No Ale więc to, no, wypuścili mi ten parcel. W ogóle że raz się, się do portalu jeszcze dwójki, to słyszałem w ogóle, że właśnie fabuła koopa jest lepsza niż Singla, znaczy niż tego. No Singla, no tak, znaczy po... Nie wydaje mi się. Na pewno jest, na pewno jest zabawniejsza, nie? To mhm. znaczy sama GLaDOS, nie bo tam w tym kopie GLaDOS jakby testuje dwa robociki, nie? Mhm. Po a... drugiej stronie, tak? W tej... Po drugiej stronie barykady jesteśmy? Czy no jesteśmy jakby takimi robocikami, jak. Nie wiem czy wy, czy wy kojarzycie fabułę, Tam jest taki robot, który uwalnia tą główną bohaterkę i ją wybudza, nazywa się Whitley. Jeżeli to A, no. jest ten taki śmieszny robocik okrągły. No tak. No to te roboty są. Halo, jak się nazywało to śmieszne coś? Kurno, no coś takiego nie chcą teraz rozjebać fajnie. No, wiem, wiem, Luther napisz to, to o co chodzi, bo ja nie organy, bo on no, będzie no, tego Radek, Radek napisz. właśnie napisz o co chodzi. Y chodzi o poziom biblioteka na pewno, tak? No. I tam Master czyli myśli. I tam się dopiero chyba flat gdzieś zaczyna. Tak, tak, tak, tak. Ta, ta. no, no. no. No i te robociki właśnie są tak, takie podobne do tego Witleja, a, a całość czy jakby mm, śmieszności i tego humoru fajnego, który się pojawia. Kopie polega na tym, że jakby przez cały czas, a, raz, tak Glados się śmieje z tych robotów, dwa, pokazuje, no, że ludzie to nie są to tacy fajni i oni takich rzeczy nie potrafią robić. I to są takie żarty sytuacyjne. Plus w single na przykład dochodzą zajebiste takie materiały propagandowe, nie? Uh -huh. <gry> Jakby ten, ten, ten, to miejsce, w którym się znajdujemy, jest taką gigantyczną fabryką eksperymentów nie? na ludziach. To mm. jest Cał, całkiem, całkiem fajna, fajna gra, no generalnie. generalnie Polec. polecam, Jarasz no jarać, jarać to nie no, ale.. No, fajny w No a propos Kopa to właśnie rozmawialiśmy kiedyś, w ostatnim tygodniu, nie wiem, kiedyś się jeszcze no. mieliśmy okazję spotkać. Na temat Raymana, a tydzień ten ogóle no. Już mówiłem chyba o tym Raymanie i no. trochę grałem w Kopie i ciągle jest jakiste. I to jest taki właśnie oldskorowy kop na jednym ekranie, nawet nie jest podzielony, tak. No. I tak jak mówiłem, można grać na cztery, w cztery, oso cztery osoby I, i, i warto grać właśnie z innym graczem. I... No to może ten, bo mm, będziemy, <kluzny> Jezu, jutro kręcili tego, Bioga, nie? Na, w naszej strefie czasowej będziemy kręcili. Tak, będziemy... tak, możemy wziąć Bioga. No, bio to będzie dobry I modyf. Ja mam dwa pady, weźmiecie Weźmiemy jednego spokojnie. I będziemy hmm. grać w Raymana, wiem, Więc będziecie ja mogli zobaczyć Raymana na trochę na żywo, tak? Z naszym, no. naszym wykonaniem, jak będziemy mówić. No, tak, i będziemy jeszcze musieli coś mówić. No momentu. to będzie straszne. <laughs> no. Więc no. albo będzie dobry gameplay, albo będzie tam dobre teksty. No. Tak. Albo nic nie będzie dobra. Właśnie. dobra Czyli będzie dobra. tak jak zwykle. No więc generalnie portal polecamy. Raymana też polecamy. Raymana też polecałem. I chyba nawet teraz gdzieś mi mignął news na yy, nagłówek, przynajmniej bo ja tylko czytam nagłówki i wszystko wiem z nagłówku, <grym>, że demo Raymana ma pojawić się na Steam jakoś teraz niedługo. O. Yy, to dzisiaj nawet chyba rano był ten, ten news pojawił się gdzieś tak. Więc jeśli macie PC i lubicie grać na PC, to tak nie pójdzie. Yy, I chcecie obczać sobie Raymana, koniecznie czynięcie demo. Nie wiem jak wygląda demo, ale wersja na Xboxa była spoko i bardzo mnie przekonała, żeby zagrać w to, żeby kupić pełną wersję. A No właśnie, a teraz przejdziemy może dalej, czy nie? Do, a co chcesz dalej? To byśmy powiedzieli o demku Mass Effecta. No ja nie grałem w demku, bo on będę się grał. Ja grałaś. No ja, ja grałem, Ty grałeś. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że e, ja na przykład na ekran do tej sekcji ściągania dema Mass Effect przeszedłem z tego głównego hub, mhm. huba, nie wiem jak to nazwać, mhm. tak? z tej głównej strefy. W tej planszy takiej Tak, tak, tak. I. Nie wiem, czy, czy to jest moje wrażenie, że ekran y, z tym demem był jakoś inaczej spersonalizowany, że pi pierwszy... Pier A tu pierwszy... mówisz o tak? Że coś jest tak? Tak, nie, że ten ekran, z którego ściągasz, już klikasz, chcę pobrać Mass mhm. Effect 3 demo, mhm. był tak, raz, był jednym wielkim tłem, tak, tapetką mhm. z Mass Effecta. Mhm. Dwa, nie było już tych pierdół typu, że gra jest y, tyle, waży jakichś screenów, tylko był, pobieram... Demo i chuj. Tylko tyle, ja Nie pamiętam, bo ja to odpaliłem i już poszedłem w sumie. ale I to <grym> było było temu, to było jakoś tak? No, no, no tak dawno, dosyć no, dawno. Więc nie pamiętam za bardzo. Ale może to jest tak, jak na przykład masz na iTunes, niektóre podcasty są bardziej... Tak, no wymogowane. chodzi mi o to, że to było już wiesz, jakby wysz, weszli na wyższy poziom promocji nie tego No, no Ale to wiesz, bardzo ważna marka dla, dla Xboxa tak, mhm. i tak dalej. Mhm. I bardzo. Dobra, ale opowiadaj w ogóle jak ten Mass Effect. Eee, Jeśli pamiętasz, pamiętasz jeszcze? No pamiętam, pamiętam. Znaczy, w sumie co, no, w demku dostajemy <śmiech> nie, jak no coś około godziny pewnie gry. Eee, no to spoko. No, no, coś w tym stylu, nie wiem. Bo, po co kupować? Z tego to nie. są dwie, dwa fragmenty, jakby z, z fabuły, które znamy już z trailera, który był chyba na E3, tak? Tam, tak nie pamiętam, no wiem, że gdzieś, te, gdzieś już był ten trailer, który był prezentowany, znaczy trailer, po prostu gameplay był już prezentowany, tak? I pierwszy fragment to jest po prostu atak, żniwiarzy na ziemię. Czyli nie wiem, ty pewnie kojarzycie, na pewno to Bartek kojarzysz. Czekanie przez to zawalone miasto aż do Normandii dobiegamy i tam biegniemy, że nie pamiętam się nazywa ten, ten, ten jego przyjaciel Szeparda Anderson, tak? Anderson. No, Niga pewnie jakiś. Niga? No. Nie, czy? to jest takie... Cosmita? Nie, nie, nie, dobra, jedziemy dalej. <guletnie> Dominik Santiago. Kupel? to Dominik Santiago. Tak, na pewno. Ginie w trzeciej części, spoiler! Nie, no ale autentycznie tam była taka postać Garet, nie? Garus, Garus, no czy coś takiego. był no, no, ten ko kosmita co mu pół pazur rozwaliło, nie? No. Tak, no Garus. Jedno z moich. Ogar, bliskich. kurwa. Ja. Ogar. No. jest. Ja mu też To pazura no. no. <laughs> Dobra, mógł, mógł. Jeszcze mi dwa odcinki zostały. O, co będzie? Ja już wszystkie widziałem. Ja nie no, mogę się doczekać, tylko do radia. <grym> ja tylko będę. Na... Dobrze, ser ma... Maciej, uspokój się. <grym> dobra. E, a druga część to już jest jakaś tam dalsza, zamasowana historia, gdzie. E... Radów teraz Owling robi. <grym> tak o... jak już tak? Owling, zrób Owling. To jest tak jak to jest. Zrób to jest tak, jakoś tak? No, no. no to, a, tu ręce, tak? No, a, tu ręce, tak? No, no, Wiesz, tak nie, to jest Spider-Maning. Man. Dobra, Spider-Maning, dobra. Wyjdźcie sobie Owling albo. Planking, planking, planking, planking, Plankin. planking. No, no, no w gogle. No, no, no w gogle. Ktoś tam poszukajcie sobie. Zapisy może. No. Okej, okay. a ta, ta druga część historii opowiada, widzę, że wszystkich kto tutaj przynudzę ostro. Nie, nie, nie. No dobra. Mógł, e, mógł. Opowiada o tym, że ratujemy chyba ostatnią. Bo nie wiem, czy bo, co to chyba w ogóle nie że Maciek że trochę tą fabułę, masz efekt To wcześniej. no. Kurwa, nie. No to jest taki motyw, że jest taka rasa Krogan, nie? to są ci wielcy tacy. Wiem, ci grubi tacy. Tak, nie? którzy w ogóle napierdalają się, są taką rasą wojenną. potem jakiegoś typa w dwójce też do, do drużyny. Do, no masz w pierwszej części no. i w drugiej też masz. No. I motyw jest taki, że jakby została opracowana jakaś technologia, żeby oni się za bardzo nie rozmnażali, bo byli zagrożeniem dla całej galaktyki e... coś jak ja. No i tam w drugiej części <grym> były jakieś w drugiej części był jakieś rozkminy moralne, tak? Że czy to było w ogóle potrzebne, czy nie. <grym> No, mógł. Dobra, czy to w ogóle było potrzebne, czy nie? No i właśnie ta misja w tym demku opowiada o tym, że gdzieś tam znaleźli tą kobietę, tych krogan, tak? u tych. No. I wszyscy ją no, teraz no, rżą no, na stole, że żeby tam zrobić. I ją trzeba uwolnić, tak? No. No, no, jedną kobietę. No chyba z tego, co wewnętrzowałem na razie, to chyba jedną nie. królową. Znaczy królową, nie wiem, kobietę, no tak A to taki rój krogan jest trochę. Nie z wiem, czego to się Ej, się powiedz powiedz jakoś mi, byś wyjebał dalej. królową lokustów. Nie złego. Ja bym jebał. No. Dobra, wracajmy tak. do królowej kroga. No. Dobra, no i tak to, to wygląda tak. Ale dobra dukcja, bo.. No i tak wygląda... Na swój wiek, dobra. Nie no. ostatnio takie. Myślisz, starsze tak? Nie zajebali moją laskę, to nie. Dobra, <laughs> nie no, będzie. mów, mów, mów, dobra. mam robić Powiedz powiedź, <laughs> czy tak. powiedz czy warto, no. no. no z... Z pełną wersję. W sumie właśnie, bo to jest tak, że. No mamy po prostu trzecią część, która zwiększy historię eee, Komandora Sheparda. Eee, co się zmieniło? No trochę polepszyła się grafika. Chociaż z momentami miałem wrażenie, że na przykład plansze z tyłu, takie trochę słabo to wyglądało, w tle. W tle. Eee, trochę denerwowało mnie sterowanie, bo nie, jakby jest bardzo krótki dystans od postaci od kamery, tak? Wiecie co mm, chodzi? Tak. I to przez coś się jakoś dziwnie steruje postacią. Eee, nie wiem o co chodzi. Nie, zaktuję, mam. I co jeszcze? I w sumie tak naprawdę większość rzeczy nie, nie zwróciłem jakiejś uwagi. do. No. sterowanie znaczy, się nie zmieniło. Czyli jesteś po prostu jedną z tych osób, która ma wyjebane na serię, no po prostu. Znaczy nie, ja lubię, ja lubię tak ja, lubi. zag ja Zagrałem w jedynkę, zagrałem w dwójkę, przeszedłem w tak. jedynkę, przeszedłem w dwójkę. Na trójkę czekam, ale na pewno nie kupuję jej na premierze, szczerze. E, poczekam aż stanie. nie jakoś... że któryś z was jednak kupi ją na premierze, Szczyta że ja nie musiał jej kupować. Nie, no. No. i dalej. I, i, Wiedźmina to tak. No, I, no, ogólnie fajny jest ten cały hype, tak naprawdę, wokół, wokół tej premiery. Te trailery które wychodzą. E, są takie o, będziemy walczyć o ziemię i w ogóle tak, nie damy się pokonać. Ale jakoś to tam nie wiem. Kurde, no to jest po prostu. No to co było w jedynce, to, to było w dwójce, połączyło się w trójkę. A grałeś w kopę? Tam jest jakiś Odpaliłem to, ale czegoś nie ogarniałem i zdenerwowałem się i poszedłem wyłączył. A są jakieś trzy tryby chyba, że. Co właśnie, to... bo chciałem o tym jeszcze wspomnieć, bo. Można nie się... grałem w demo, a wiem więcej. Do, do tego zmierzałem, chciałem o. wspomnieć. No tak eee. ma po prostu odpalonego Google'a teraz i szuka ja wszystko. Szuka, tak. kurwa, mój czytnik z zaznaczonymi gwiazdkami, kurwa. Do no do... bo jest taki motyw, że można po prostu grę odpalić jakby w jednym z trzech trybów. I... Który na przykład bardziej skupia się na fabule, e, bardziej skupia się na akcji, a trzeci nie pamiętam na czym się skupia. Jak już łączy chyba to, co brak No coś takiego, no, no. znaczy RPG, na fabule. No, no i coś tam jeszcze. A, A to można sobie zmieniać też. No, to jesteśmy super eee, są, Po prostu, nie wiem, na przykład są krótsze kaccenki, czy jakoś to może szybciej. imcie. No to, to chyba nie możesz wybrać opcji dialogowych. Nie, nie możesz wybrać opcji dialogowych, dialogowy, właśnie do takiego tylko jakie tam z góry są jakoś zaznaczone. też z tym z Nie, nie bawiłem się, to po prostu nie się jeszcze raz przechodzić tego demka. No po prostu. Ale jakbyś przeszedł 10 razy, to byś całą grę przeszedł. Nie, co ty chyba. Chyba długa ma być, tak ta gra troszeczkę, tak naprawdę. Nie wiem tak. Z... 11 godzin. Nie. Jedynkę przeszedłem w 14. To był dla mnie jakaś porażka, tak naprawdę, jak na RPG. E, dwójka mi zajeżdżał już jakieś chyba 27. To już było coś. A tu dopiero do 190. Właśnie, tak? no, będziesz... I albo w to, w jakimś Final Fantasy. No. Nie wiem, dla fanów na pewno. Ja widać, że nie jestem aż takim wielkim fanem, żeby kupować na premierze. Nie, nie. Kto no. czeka na Mass Efekt? wpisać się w komentarzu. I tak, tak nie piszecie się, ale. <laughs> Nikt nie czeka na Mass Efekt, na premierze. Wszyscy kupią, wszyscy kupią później. Naprawdę nie wiem, co jeszcze o tym mogę powiedzieć. No serio, no, chodzi o to, że. Mam wrażenie, że to jest na dwójka. No, no, no, no to nie urywa, było jak było i. Kto, kto ma kupić, ten To Pewnie fabuła tak naprawdę będzie w miarę interesująca, no, ale tak naprawdę z dwóch tych yy, misji, no do tego nie można wywnioskować. Coś się jeszcze chyba tam miało zmienić w tym. Czym? Z rozwoju postaci, ja już nie pamiętam, co tam się tak naprawdę o, działo. No, słaby jesteś, Radu. Radu, powiedz słaby, mi, co po myślisz o tym, że, że... Bugles Gate ma być skoszone? Czytałem o tym. No i? E, fajnie o... byłoby jakby wskryszyli, ale rzeczywiście, po prostu jakąś uh, HD... Uh, A, żecało... widzieliście, że Jacket Alliance właśnie się pojawiło w HD? Mm -hmm. No, to tak też było. Właśnie. Co o tym sądzicie? Nie Bo wiem. Podobno jest zajebista, mój, mój kumpel z pracy w to gra i mówił, że... Robi, kurwa, wrażenie i w Full HD napierdala sobie w Jagged Alliance, tą skulową gierkę, To fajna sprawa. I wszystko jest odnowione, wszystko jest w 3D zrobione, itd., dalej. No, jeżeli to tak by zrobili Baldura, to byłoby spoko, naprawdę. Ja się z tego baldur, Ja myślę, że, że zrobiliby tak tego Baldura, stary, Żebyś nie poznał że tego. to po był, było japońskie RPG. <laughs> Kurwa, ten Baldur's Gate? No, baldur. A nie, on ja się cieszył naprawdę go trochę to oswieżyli. Ale wiesz, Ciebie. jak myślę sobie teraz o Baldur's and... Gate, to nawet widzę stare te plansze z gry. No ja też. Pamiętam, ja, ja tyle, to ja jest ja przygnębiające. Ale ja mam tyle, tyle godzin, to przegrane na naprawdę sporo. Przecież że się przegrałeś. No, przegrałeś no, nawet, znowu przegrałem. przegrał życie. Przegrałem życie w Baldur's Gate. Ale mam nadzieję, bo wiem, że widziałem się jakieś plotki, że to w ogóle miał, Jakby, nie wiem, no, pójść w następnej części Baldura. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo to już by po prostu było totalnie zbanane spoko i jej wykupi i zrobi syndykata takiego jak baldura baldura zrobi jak syndykata albo to druga fajna super seria która jest No ci ludzie no. od Bioshock'a. to tak, ktoś, kto tak robi... będzie wyglądał. Aha. w takim małym okienku będziesz grał w hd nie że masz no, cały ekran <grym> tak. czarny i to okienko po tak, środku. No. to będzie balders gate 2 balders balders nawet E, o tą drugą grę, która jest tak. Bo wiesz, no teraz wszyscy wskrzeszają jakieś licencje, bo kupują jakieś starocie. I obok Syndicata, który teraz też powstaje no. e, w ten oldschoolowy, tak? I wychodzi teraz ten nowszy, chyba, tak? To jeszcze druga była. A, XCOM. No e, była, to. No to właśnie XCOM też tak. Że, że te gry, które wiesz, były na początku i te gry, które mamy dzisiaj dostaniemy, albo już w niedługim czasie. Zupełnie kurwa nie są podobne do siebie. Więc oczekuj, że Baldur będzie JRPG-em. No to, to, to byłoby straszne tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, bo jakby jak mówię, na przykład też jest, jeżeli wskrzeszają na przykład jakąś, nie wiem, to Baldura, tak? E, no dobra, no to spoko, na przykład e, licencja jakby samej gry, spoko, ale na przykład tam jest wykorzystywany system, nie wiem, tam mechanika, jakieś tam game stare, game. Ad, to, jest, to jest advanced chyba, Dungeons Dragons, taki, bardzo stary. No, grałeś w ogóle w Dungeons and Dragons? To jest w Trójstą, w No, w trzecią <laughs> no, no, edycję. Yes. Eee... Nawet kiedyś miałem podręczniki. No ja też jeszcze gore. mam cały czas do tej pory. Sprzedałem przed Ja mam do tej pory i nawet, ja, ja nawet mistrzowałem. Tak Plus jeden tak. do życia. Mistrzowałeś? Do życia społecznego. musisz mieć, bo bójną wyobraźnię. W ogóle tego nie widać po tym podcast. <laughs> Wyobrażasz sobie sesję RPG z eee, Wchodzicie do lochu. Eee, e, jest troll. Eee z kostką, eee, trafiłeś. Eee, dobra, zrobiłeś go. Eee, 5 godzin dalej. później wychodzimy z lochu. Eee. Eee. Eee. Dobra, bo wczoraj to zgubię wątek, bo mi cały czas no przerywacie. Pierwsze, o jakichś mówić, innych rzeczach w ogóle. Mówię o tym Baldur's Gate, nie? Ja już nie wiem, tak. co chcę powiedzieć o tym Baldur's Gate. Ie. No to nie. Dobra, Maciek ściągnąć za no. na trójkę, multi? Nie. nie. A bo jeszcze nie było mnie w domu. No co? No, ale rzucasz kostkę. kostką kostką właśnie, teraz myślę. O! Przekrałem. Nie no, już, nie wiesz, trochę... fajnie, fajnie by było jakby ten Baldur's Gate właśnie raz przypominał oryginał. I już wiem, do czego zmierzamy. no Właśnie o, chodzi o. o tą licencję, tak? Na przykład na sam system. no eee, Czy w ogóle mogliby to wykorzystać, tak naprawdę? Mogliby, no. mogliby, myśli, że nie musieliby od nowa na przykład podpisać jakiejś nowej licencji to znaczy tak dalej. E, ostatnio... Z drugiej strony przepisanie tego na przykład na nowego, na czwartą... Wiesz jaki jest problem ostatnio, ostatnio właśnie albo słuchałem jakiegoś podcastu, albo jakiejś wypowiedzi, już nie I ktoś poruszył po prostu jedną, jeden problem taki, że właścicielem praw do marki Baldur's Gate jest załóżmy wydawca Techland, go nazwijmy nie? a właścicielem praw do wykorzystywania systemu D20 jest Atari i te firmy nie są już ze sobą w żaden sposób zbieżne i mhm. dlatego jeśli zrobisz remake w Baldur's Gate'a, to ta firma może kurwa zrobić, bo ma prawa do marki, mhm. ale nie ma już do samego systemu starego. No właśnie, to to można się jakoś dogadać na przykład. No ale na wiesz, podobnych, można zas się na podobnych zasadach e, funkcjonował e, ten bond sławny z Nintendo 64 mhm. Goldeneye, tak. Mhm. I, I teoretycznie to powstało na konsoli Nintendo i Nintendo tam dużo wrzuciło hajsu. Developerem był Warrior, tak, a teraz po, ostatecznie wyszło na to, że y, grę wydał Activision, tak? po jakichś tam latach, więc ta licencja jest płynna, nie więc. Jak nie oni, to no ktoś inny i pewnie, wiesz, jeśli wydawca... Ma... w ogóle tego Bonda? Demko? Demko, grałem. Zrobiłem komentarz. W ogóle jest Oldschool mocny. Zajemnie yes. się mi się podobało. Jest fajne I, I to jest e, wersja na Wii, generalnie. Była yeah. bardzo dobra i bardzo sobie wszystko. Nie no, kurwa, to chyba biegnę do sklepy. No kupuj, kupuj, kupuj. Kup dla jednej gry warto. No to, dla jednej gry warto, tak. Nie, nie, teraz jakieś RPGi podchodziły chyba. Nie. A, no to Uuu! No, o J, tak? Znowu dzieje Ostatnio właśnie, a propos, Wii, jeszcze mi się przypomniał, widziałem taki pist, e, jakiś znajomy kupił sobie telewizor właśnie, HD, no. i mówi, biegnę chyba teraz do sklepu kupić sobie konsolę Wii, bo muszę... A to, jakąś na, to na Twitterze pozdrawiamy. Na Twitterze. E... Nie pamiętam, kto to był. O, Chris Kwiecień! Kris Kwiecień, pozdrawiam, Chris Kwiecień nie słuchasz nas. No, ale to było zajebiste, bo kurwa myślałem, że pierdolę ze śmiechu, kurwa. No, a wiesz, że tak napisał? Jak LCD, nie? Full HD i on biegnie po Wii. No i, i mu tak, z maczkiem go ciśniemy, kurwa, bo chuj ci Wii, nie? Jak możesz podłączyć konsolę, która ma, no, wiesz, wyświetla wysoko rozliczy. O, bo słyszałem, że fajne, to z tego nie no, jest dupy daj ten argument. I tak napisałem, kurwa, grafa z Wii wygląda na Full HD jak kupa. <laughs> No. No bo tak wygląda. No, no niestety. No to jest tak jakbyś podłączył PlayStation 2 do telewizora, właśnie. No dobra, no i no. Do a... w Dobra, czyli co, chcemy Baldur's Gate 2. Znaczy, no. jedna rzecz, bo tak się zastanawiam, że. Ale A żeby była na konsolach na przykład to ten Baldur. A, a to będą musieli znowu to wszystko przepisać tak naprawdę. No, no tak czy się będą musieli. No, ale wiesz o co chodzi? Znaczy. Bo to prawda był jakieś kocelowy, nie? To był jakiś bardzo Great Dark Alliance. Dark alliance. Było, I nie był zły, to był No wiem, że nie był Ale to, poczekajcie, bo jeszcze tak o ten Spanią system, bo, zastanawiam się, bo na przykład mogliby go napisać w tym nowym, nowej wersji DDKów tej 4.0. Tylko że zastanawiam się wtedy chyba to już nie byłoby to samo, nie? Nie byłoby, nie byłoby ujemnej klasy pancerza. <śmiech> <śmiech> <śmiech> to no Powiedz że ma... <śmiennie> to... <śmiennie> o boki zrywam! <śmiennie> o kurwa Maciek, jak zapadnę w szpiączkę z braku tlenu w mózgu, z tego, że się śmiałem przez pół godziny, to proszę, nie przynoś mi kwiatów. <śmiennie> no, wiem na klasę pancerza. Nie no, wiesz, no... No proszę Cię, wiesz o co chodzi? Ale wiesz, myślę, że i tak nie masz teraz 10 lat, żeby się tym podjarać. nie chodziło o jaranie się tym, no Ja że myślę, że dół. jednak chodziło, no. Pierwowzoru, no. No. no że było jednak, patrzyłeś, Ła, jest minus 20 do klasy pancerza i 10 latek sobie mówił. O ja pierdolę. No to teraz będzie się... to w drugą, nie o to mi chodzi, chodzi o taki sentyment do tego. Bo teraz będzie działało w drugą stronę, będzie coś takiego, że. O ja kurwa, mam plus 50 lat. do klasy pancerza, tak? Like a bow. Wow. No, no, like Im a więcej bow. tym więcej, i Chodzi o to, że tam było śmiesznie, że tak naprawdę zerowa to była klasa, nie, że tam nie, od, od 10 w dół szło, tak? No tak. No i potem miałeś 0, minus 1, minus 2, bla. Jakby cały ten, to było trochę takie pojebane w drugiej stronie, to, to Amerykanie wymyślili ten system. Tak. tak. No. Po prostu ten system no. był taki pojebane, że naprawdę czasami było ciężko ogarnąć tych wszystkich współczynników i te in, inne rzeczy. No, nie, bym jakąś nie wiem, no ja na przykład pamiętam instrukcję Można do że przeczytałem właśnie instrukcję. Ale pamiętam instrukcję, która miała nam bodajże jakieś 100 stron, tak naprawdę. Z do Z pewnością. Z pewnością instrukcję i niż to potom, się wiedział. No, po <laughs> przecież, to wsięgniemy i Z pewnością. Pamiętam nawet jedną Pamiętam nawet pani wytrałam. na polskim pytać z instrukcji do Wandur Ej dobra, bo się jest za dużo paradoks. No. Pociśnijmy wiek... pasony. Wszystkie, tam, wszystkie, wszystkie rasy, klasy... Nie, rasy, klasy wszystkie były rozpisane. Wszystkie rasy, klasy były rozpisane. No, no, były, no. To bez, Nawet to w instrukcji to... do Diablo były już wszystkie rasy, klasy rozpisane. A bez, nie było Diablo, Diablo nikogo. Diablo, no no złożę nikogo, złożę nikogo, złożę. nikogo. No bo teraz to masz. masz dalej. <śmiech> <śmiech> Nieprawda, kurwa, było zajebiste. Wiesz, czym mi Diablo zaimponowało? Że można było, kurwa, grać w tę grę z 3 lata, nie? I potem się dowiadywałeś, że jest coś takiego jak Uber na przykład w Diablo 2. Wiedziałeś, że coś takiego? Że nie, bo nie grałeś być ale. No stary, kurwa, tego nie było w żadnej... Proszę Cię, ja nawet nie skończyłem tego, Tronu Bala, bo gdzieś tam po drodze mi się znudziło. Oj, kurwa, następny podcast nie będzie w składzie. Nie, nie będzie, nie sobie, kurwa, Radol. <laughs> Radolfa nie będzie. Radolf, <laughs> ale, jak sobie, ale jak sobie, kurwa, kupię to Diablo 3, to i tak będziesz patrzył z wywieszonym ojęzorem, kurwa, i się śnienią tutaj. Będzie za... lizał jak... Też nigdy bodzie. nie ogarniałem tego Jarania się razie. Diablo 2 na jest kurwa zajebista. No dobra. będziemy tak, musimy sobie pierdać. ważne Nie sięgnęłeś tego multi, ale jest fajny patent, nie? No to jest zajebisty patent, nie, no bo nie musisz kupować. Mówimy o multi i na na drugich. Bo nie musisz kupować tej chujowej gry, żeby sobie pograć po sieci, nie? A, a, kurde, powiem szczerze, że, że jakbym przeczytał spoiler, nie? Jak się kończy fabuła, e, nie wiem, takich gilsów na przykład. I miałbym do wyboru albo kupić sobie gilsy. Z singlem, albo grać za darmo po sieci a bym był fanem wielkich gearsów po sieci to bym nie kupił no, tej w sumie, gry dla singla, no. bo kurwa po prostu fabularnie to było chujowe powiedzmy pierwsza połowa była całkiem Ale co, o No mówię o, o gears gearsach no. nie? że jakby kończy się to kurwa w, tak w taki chujowy cienki po prostu sposób ja pierdolę, ale porad... myśli co powiedziałeś kurwa teraz. Nie, bo Radolf ku, tam się masturbował po prostu przy tych gamesach jak się skończyło... Uja pierdolę, ale się skończyło zajebiście kurwa, prawie jak Baldur's Gate. Oj kurwa, dobra, nie, dobra, nie się... jedziemy po Radolf. Już nie, bo Radolf się no źle poczuje. Baldura w pokoju. Tam. No. no Leave no... Baldur's alone! <laughs> no, w każdym bądź razie e, ten... No Killzone, fajny patent, i myślę, że trochę wyprzedzili tutaj Microsoft i. Wszystkich. I... Myślę, że Microsoft teraz powinien coś takiego zrobić z Halo. No to jest taka seria, że oni nie stracą na tym specjalnie, mogą wypuszczać przez cały czas DLC. No Ładne. taki free to play chcesz z tego no? zrobić, tak? No stary, ale to by było zajebiste. Halo to by wtedy po prostu rozmiotło. No A i tak musisz abonament kupić. No. tam chuj, tam abonament. No. I tak musisz, raz, zapłacić za abonament, za live'a no. Dwa, wtedy masz jeszcze większe... Lepszy argument, tak? No. Na zakup takiego live'a Dostajesz grę, kurwa, za darmo No Online'ową Trzy, i tak Najbardziej za... zajebistą na świecie, no. na Xbox'a Dwa, czy tam trzy Potem jeszcze za każdą mapę i tak bulisz, kurwa Za dodatkowe bronie bulisz No Awatary bulisz, też, za tak wszystko nie bulisz, nie? Więc czemu nie? masz czwórka tak będzie Ale generalnie jestem f... Fajnie by było tak, że Sprzedają singla za pół ceny gry, jeśli chcesz grać tylko w singlach, to grać tylko w singlach. I pochły mi tryb multi, jeśli nie, nie interesuje, jeśli w ogóle nie no. odpalę go. I, tak przykład... jak na przykład w, w, w przypadku Assassin. No. Na przykład, i, i, no ty że, to odpaliłeś, nie? Dlaczy Na no. człowieku. Ale na przykład... No, zróbcie oddzielną grę, że jedna będzie online, a druga będzie single play. tak zrobili w Battlefieldie trójce. Dali dwie płyty i tak, tylko że sprzedali ją razem. No. <laughs> I to był ten błąd. Byli na dobrej drodze, wypuścili no. tam dwóch płytach, ale później zjednaliśmy Ale tak. to. A no zdania, to na przykład działałoby to tylko tak najlepiej w dystrybucji cyfrowej, no bo na przykład bez sensu byłoby wydawać tak naprawdę no trzy tak, wersje no. gry, jedną w całości, tak gdzie masz i multi i single. No tak wydają trzy wersje gry. Jedna na PS3, jedna na Xboxa, jedna załóżmy tak. Ta, na, na Najlepszym no, tak, tak. przykładem to mnie zawsze śmieszy Albo jak różne wydają, edycje Jak edycje. Electronic Arts wydaje jakąś grę i na przykład wydają nowego Need for Speed'a I ten Need for Speed jest na 8 platform, w tym PS2 no. I na każdy kurwa I jest trochę Jest na przykład tak Wersja nie na Xboxa i PS3 i na kompa I one wygląd wyglądają tak samo I potem kurwa jest coraz niżej, po prostu jakoś coraz mniej nie? Coraz PS2. mniej dostajesz. W ostatniej wersji już masz widok z góry i tylko możesz pasy zmieniać. To jest wersja Jawowa. No więc nie. generalnie, nie no, pomysł, pomysł z tym, żeby gry w tryb, tryb multi z gier był za darmo, jest całkiem spoko. Albo niech wypierdą generalnie tryb multi, bo w większości gier jest on po prostu niepotrzebny. No, i, ty i też i Tylko się marnuje, jakby producenci wydają niepotrzebnie hajs, marnuje niepotrzebnie hajs, a na studia, które się tym zajmują, nie? Więc tyle. No. no bo naprawdę Bioshock wiem, że mnie nienawidzi z tej gry. A... Chyba chociaż... się będzie teraz już się pojawiła data. Infinity No tam, w październiku. 16 chyba. kupię w ogóle to I tam na przykład multi jest w ogóle niepotrzebna, chociaż podobno, nie wiem, nie grałem, ale podobno jest całkiem niezły, więc słyszałem, scena bardzo jest rozwimawa. <laughs> Co prawda nie ma żadnego systemu statystyk, ale nikt się tym nie przejmuje, każdy ba długopisu, długopis, wszystko zapisywane jest tak później później metodą analogową. E, później wszystko. wjebują e, TXT -se na serw, każdy tam no, modyfikuje swoje statystyki. Z wszystko jest szardana, mm. a i za starych no, dawnych czasów. Dobrze, wiesz, się kręci. Po chuj wrzucać multi prosty przekaz wypierdawać z multi, jeśli nie jestem tam potrzebny multi. No. Co tam jeszcze? Co tu się jeszcze wydarzyło? Assassin's Creed Trójka. O właśnie się, że wszystkie nasze przewidywania się nie sprawdziły. Wysyłajcie hajsy do nas, przewidzieliśmy, gdzie się będzie tak? Przewidzieliśmy? Tak, przecież mówiliśmy, że będzie w, w Ameryce i w czasach rewolucji. Naprawdę? Byli? Tak. W podcaście, tam ja w myślałem, że Ja coś mi się kojarzy, no. Też ale byli. nie, bo my rozmawialiśmy w że Rado pojechał na. Rado, ja rozumiesz wpała. kurwa, poczuł w sobie duszę artystyku. No. Nie, nie powie... nie będziemy dzisiaj cisnąć, kurwa, poradza już więcej. Ale rozmawialiśmy o tym, że jedna z tych opcji właśnie, że pojawi się w Stanach Zjednoczonych, jest w czasach rewolucji amerykańskiej. Zatem, to, czy jesteś wspólnego z kulturą? No, kurwa? No, kiedy? Kurwa? Kurwa? Z Dobra, wróćmy do Askrida. Kulturwa, kurwa. Kulturwa. No. no? No właśnie, no i pojawiły, najpierw w ogóle... Śmiać mi się trochę chciało, jak się dzisiaj zastanowiłem, jak jechałem autobusem tutaj i czytałem newsa, że już jest to wszystko potwierdzone, że rano wyciekło, rano naszego czasu, tak? Wycieka screen, na którym widać jakiegoś asasyna i flagę amerykańską, Tomahawk i jakieś tam inne gadżety Łuk, nie? Ten no i Wszyscy rozkminiają, wszyscy, tak ma... Pistolet, kurwa, i gun, ten plazmagan no, tak. <laughs> Nie, no i wszyscy kurwa Wszyscy rozkminiają mm. Czy to będzie secesja albo, kurwa, Ameryka albo, kurde, hmm ciekawe co to będzie, nie? A potem, stary, mija 6 godzin i już to Ubisoft potwierdza, co dla mnie to jest bez sensu. Niesamowite. Bo, bo akcja jest tego typu, że to nie są jakieś tam tajne tam, nie wiem, sztuki walki i tak dalej. Tylko mogliby to trochę dłużej pohypować, nie? Wrzucić no kolejny screen, jakiś przeciek, nie? A nie wiesz, stary, oni wrzucają o 8 rano no. screena gdzieś, a o 16 już potwierdzają. To no, jest bez no, no, no już nie zdążyli się. Wiesz, nawet nie Pani nie zdążyli stworzyć teorii, kiedy pojawi się pełna. No, no, nie, nie zdążyli, stary, nie zdążyło się pojawić. W chuj artykuł, nie zdąży. Dlaczego w iPadzie trójce no. nie ma przycisku home? Oh. No, no, no, ale dokładnie to jest ten przykład, stary. Apple wrzuca tydzień wcześniej screena i człowieku, nie wiem czy ty to widziałeś. Na jakiś z się pojawiła analiza, gościu kurwa ze strzałkami liczył piksele, nie? Że tam będzie jednak kretina, kurwa na podstawie zdjęcia porównywał zaproszenie z zeszłego roku. I o to chodzi stary, i wrzuca w screena takiej okładki robionego telefonem komórkowym. Albo dupą. I taki, kurde, i taka polisraka, potem analizuje stary przez tydzień, nie? Tą okładkę. No tak. Potem wycieknie jakiś screen, stary, jak Ezio kurwa jebie kogoś, nie? I... W dupę. W dupę stary, i oni rozkminają dalej. I potem ty mówisz, no za tydzień będzie konfo mm -hmm. Stary. I jest zajebiście, nie? Mm -hmm. A ty wrzucili screena, wszystko już, kurwa, wiadomo. Wiadomo, co jest najważniejsze. Bo o tym chyba nie, nie mówi. Wiadomo, że będzie Assassin's Creed 4. Ja już jestem przekonany na 100%. Nie wiem. Się, się pojawia Assassin z tych czasów secesyjnych. A, to już tak? nową I serię podzie... otwierają? Tak. No i kurwa... Góra... dodatki tak. Będą już... dodatki. I potem się... Bo, bo wiecie, ja... Tak jak rozmawialiśmy chyba we dwóch jeszcze i z tobą też rozmawialiśmy, że generalnie miało być tak, i ja to przez cały czas w ten sposób kojarzyłem, że trójka będzie zamykała serię, tak, tak, że to. mamy biegać tym jebanym Desmondem mhm. i on jakby przez tego jebanego Animusa, jebanego, jebanego Animusa zyskał skille Ezio i tych swoich przodków. Nie, on już nie musi się cofać do tego animusa, bo on już wie wszystko, będziemy walczyli teraz z tymi kosmitami i <grym> będzie zajebiście, nie? A teraz się okazuje, że nie, nie będziemy walczyli z kosmitami, będziemy walczyli z Indianami. Nie, bo bohater jest Indianinem. No dobra, no to będzie wa będziemy walczyli z Anglikami, nie? I, no, I Hiszpanami. Nie. I Francuzami. Bo to, Który to niby ma być jakiś ok rok, rok? No, no wojna Wojna. W sumie bardziej już, no to tam Anglików nie ma. No. Oh, ale nie Amerykańska Rewolucja, kurwa! To różnica, Nie ma Anglików, nie? Dobra, kurwa. Wojna Secesyjna, Amerykańska Rewolucja, to coś innego. No to coś innego. Patrzymy teraz na macie. Hmm. Ja, ja tylko studiowałem historię. Dobra, Maciek, nie mu... ważne, że wiesz, gdzie jest Los Angeles, no. kurwa, gdzie nie są, mam, gdzie najlepszy... gdzie są tak, no, najlepsze, gdzie są dziwki najlepsze Welej, gdzie można koks kupić, wystarczy. Dobra, eee, no dobra wiedza na temat stanowi... co, co wy o tym sądzicie w ogóle? Fajnie, jest fajnie gra... to za... Mi się bardzo ta grafika podoba, jest bardzo fajnym klimacie zrobiona. Tak? Grafika. O, grafika no. ta, ta. Grafika. Ja mi, się, mi się ta gra bardzo podoba, już grałem. <laughs> i... Właśnie, wersję preview dostałem. No. Pięć no. Okładkowa. No tak, bo to okazało się, nie, okładka jest jeszcze inna. Okładka bo... jest troszkę inna. Właśnie nie pamiętam, bo okładka, okładka jest... ma flagę z tyłu tak? Czyli... Tak, flaga jest z tyłu. A nie, okładka to nie jest jak tak, on niby się spierdala na typa i mu wbija tam odszedł, jakiś śnieg jest. No, nie pamiętam. Nie, bo to chyba są jak, jakby dwie różne grafiki. Tak, to rzeczywiście, masz rację, że to są dwie różne grafiki, ale nie mogę sobie przypomnieć o Ale obie są fajne. No tak. E, Creed, I w ogóle jest całkiem czy... fajnie, wygląda ta no, bohater. Bohater jest fajny, jest takim badasem kurwa. No w końcu. E, więc tak, tak, tak wygląda grafika, która wypłynęła rano, wyciekła, wypłynęła. A to tu była. Tak, więc no, mamy bohatera na, na tle flagi, gdzieś ma łuk, ma naszyjnik z z zębów, jakiejś tam w z kości. W jednej ręce trzyma Tomahawk, tak? A tomahawk. Drugi... tomahawk? A w drugiej trzyma broń palną, jakiś pistolet. O, to jest... Mhm. No i... I ma fajny ten. I, i w ogóle na teraz to ja się nie przyglądałem się zupełnie do tego ma właśnie takie indyjskie wzory, jakby jakieś no takie ma. szmaty, czy coś takiego. Jeszcze jakaś dzida jest? Nie, czy to jest łuk, to jest ciągle. łuk, to jest łuk. Ten, na taki długi łuk, długi łuk. jakiś ten, piórka, tutaj sobie. Piórka, piórka więc. I jest na jakiejś skalę pokazane, mhm. tak? I co fajne, gdzieś jeszcze ktoś pierdolił, że A, jest napisane, że mm, gdzieś po arabsku był jakiś tekst, że nie jestem Orłem czy coś tak, jakimś właśnie właśnie, bo. bo Altair i Ezio to, to chyba oznaczał jakiegoś ptaka po prostu i e, że ten bohater będzie się inaczej miał i, i in, co innego mhm. będzie znaczyło jego imię w mhm. tym języku, w którym będzie, e, no i to jest tak, opartka no tak, wygląda, wygląda inaczej, bo... że jest jakieś pole bitwy, tak, mhm. e, z jednej strony jest ta, ta nieaktualna fraga Stanów Zjednoczonych, tylko za czasów rewolucji, gdzie, gdzie z trzynastoma stanami, tak? a z drugiej strony są Anglicy po przeciwnej stronie i gdzieś pomiędzy tym, tymi walczącymi, jest nasz główny bohater, który zabija Tomahawkiem. Jakiegoś jakiego Tomahawkiem. I, I zauważ, że ma znak tego, mm, co się nazywa, asesynów tak? Na, no. Na nim. No ostrze, jest fajny program. Podoba mi się te grafika, po prostu są, są fajne. No. Fajnym, w fajnym takim stylu. W ogóle ja, ja jestem, kurde, przez cały czas w szoku, że ty bany są do, do czegoś takiego doszedł. Że ma jedno takie IP, które jest kurwa na maksa po prostu. No. no i tak. fajnie, w sumie. Ale I to, to jest no, na, na to... tym się kręcą wszystkie filmy teraz tak naprawdę, nie? Jak, mm, Activision ma Call of Duty, powiedzmy, bo WoW no, to Activision jest Activision już... to ma, wiesz, WoWa nie? No ale myślę, że jeszcze. Call of Duty jest chyba mocniejszą marką niż WoW, co jest No chyba jednak nie jest, ale. Mm, nie wydaje mi się. No <laughs> chyba jednak nie jest. Mm, ile się sprzedaje? Jest abonament na 10 baniek no. WoWa? Tak, 10 milionów ludzi gra w WoWa. Przez, ale przez wiele lat. No dobra, ale to jest ciągle 10 milionów. Ci ludzie się nie mnożą co roku. No ale co roku, co miesiąc płacą stare 50 milionów. No dobra, ale... Ile się sprzedaje kodów co roku i ile jest abonentów na przykład ELITE tego całego tego, podejrzewam, że jest w chuj, dodatkowo wydaje mnóstwo DLC. Dowdy, masz bardzo dobre dane. Wszystko. wysrane z palca, ale naprawdę, no... <śmiech> Dosłownie. Lubię, lubię, lubię, lubię, że masz takie dobre, porządne, sprawdzone źródła. Możemy to sprawdzić, jeśli chcesz. Na, przy, przy, przy okazji następnego podcastu. Wydaje mi się, że Call of Duty jest ma. No nie pamiętam, Niż WOW. Z całym szacunkiem jest... do WOW, ale Call of Duty jest. Chyba... jednak ma więcej do powiedzenia. No ale Yubi ma Askrida właśnie. I chyba nie ma nic większego. Znaczy, ma kilka takich mniejszych licencji, z których tam próbuje jakoś doić graczy, ale. No tylko za skryda udało mi się chyba osiągnąć tak naprawdę duży sukces. I jej, co ma? I jej ma Batfiddle teraz. Mhm. I Medalfone. Nie miało chyba honor Nie ma ciągle. Nie miało, bo kiedyś to była dobra gra. A, bo może ciągle będzie. Macie, ogląda dupy już. <grym <grym ja zawsze zna. chciałem takiej robić Feral. A, to minęłeś się z, po z powołaniem. No. <grym> Okej, okay, <grym> chyba będziemy powoli już kończyć, tak? Bo no już dobra. kurwa zeszliśmy. Ale jara się, ja raz się z Squiddem Trzecim. Ja się. Jarasz, kupisz i no. tak, kurwa, na premierze przejdziesz w pani, pokażę chujowe. To chyba kupię. masz to jak z tym y, z Windowsami. Y, XP zajebisty, wista chujowa, siódemka zajbista, ósemka chujowa, coś tam dalej zajbista. Ale nie. nie, nie. A Skrydy dwójka zajebista. Weatherhood. zajbisty. <laughs> Dobra, nieważne. Spaliła mi się cała teoria. A na koniec jeszcze nie. Chyba... No, Dobry, zły, dobry, zły. No to tak jak. No tak jak. Nie, no to jest. Rewelant chujowy. Rewelant. Dobra. Co jedynka chujowa. Chujowa, bo No kurde. No, no, najnudniejsza kurwa gra w jakąś... No gra. to prawda, ona jest bardzo. Rado, wiem, że ty kiedyś się tłumaczyłeś tym, że chcesz sprawdzić całą serię, nie. Nie, no Rado, coś lepiej wytłumaczył po prostu, że jesteś głupi. <ślam> to sprawdzanie, kurde, serii <ślam> całkiem. <czas ślam> Never play Bongo. What the fuck? Wow. Bongo solo. Bongo solo. E, na koniec jeszcze wspomnę o fajnej akcji, e, która się dzieje na fejsie. Tak, lol. E, tak, lol. Lol. E, ale wcześniej chciałbym powiedzieć, bo. E, Maciek, w ostatnim podcastie stwierdziłeś, że mój hejt na Sony jest zbyt mocny i że przekracza to e, wszelkie granice normalności. No, A, ale musicie wiedzieć, że nie robię to po to, żeby później wystąpić skrop z Prokopem Dzień Dobry, duchłem, tylko e, staram się zawsze, żeby gracze dostawali to, co chcą najbardziej dostać, czyli jak najlepszą jakość usług. Tak. Zgadza się Maciek z tym, że Oczywiście. walczymy zawsze z tym, że żeby mm, gracze byli szanowani przez Ale wydarcę, jednak wziąłeś sobie to do serca. Wziąłem do serca teraz, i teraz tak chcę udow... udowodnić, że jesteśmy dobrymi ludźmi, tak? jesteśmy rycerzami dobra i jeśli na przykład Robson miał dobrą promo, miał dobrą pro, ja pochwaliliśmy. Pochwaliliśmy, oczywiście. E, Techland zrobił Akademię. Pochwaliliśmy. Pochwaliliśmy. Ja. Sony zrobił chujową konferencję. Zjewaliśmy, dziękuję. Ja. E, me, message jest bardzo prosty. E, jeśli wydawca robi was chuja, powiedzmy mu, że robi was chuja. Dziękuję. I tyle. No. I właśnie doceniamy wszelkie inicjatywy, które są. wychodzą od dołu, tak, od, od graczy. A akurat nas nie było kiedy był y, Chcemy Live. We, we no. want live. To, ta akcja, żeby wprowadzić Xbox Live do Polski. Nie było, nas. nie było nas wtedy jeszcze. Ja jeszcze na świecie nas nie było. Właśnie, to było tak dawno. A. I już pomijam, jak to się skończyło, ale była fajna inicjatywa, że ludzie się zebrali i tak dalej. Teraz jest trochę mniejsza inicjatywa i nie, nie tak bardzo poważna. Mianowicie, żeby przekonać Microsoft Polskę, Żeby zorganizować Xbox Fan Day tak, 2012, bo wiemy, że w tamtym roku się nie było. Z przyczyn, ja. że, Xbox, że Microsoft chciał lansować Kinecta w centrach handlowych i pewnie im kujowo. nie, pewnie się dobrze nie wiesz, po z tego, <głos> bo nie z tego. Z tego. <głos> niestety. Ale no, że powinno znaleźć się coś dla hardkorowych graczy, więc e, jeśli, nawet jeśli, nie jeśli... Nawet jeśli nigdy nie wybieraliście na tej imprezie, ja nigdy nie byłem na tej ja imprezie. Zawsze chciałem na to pojechać, ale jakoś mi się nie zdarzyło, e, bo już pominam to. Po prostu nie miałem... Ale teraz mam super zioma. Maćka, bromen zrośnie, kwitnie. I pojedziemy na taką imprezę, będziemy w jednym namiocie. o Rado, Radowty powiedziałeś. Radok Rado to jest wyższy wiesz poziom naszego związku jest naprawdę na, na wysokim wiesz, stopniu, więc e, nie ma co. My się już intuicyjnie na przykład wyhaczamy, gdzie jesteśmy, nie? Nie, to on mnie, on... To. A więc jeśli chcielibyście zobaczyć taką imprezę i po prostu poczuć się graczami tak. E, znajdźcie sobie na. kurwa, dlaczego. Facebooku. Ja pis... Na face fejc... na <śla> Facebooku. A chcemy XBOX FUNDAY 2012 i Polupcia. I my wspieramy totalnie tę akcję, tak Maciej? Oczywiście. A. Będziemy o niej chyba mówić. Mam nadzieję, że pójdzie w dobrą stronę. Za Do tydzień się bardziej przygotujemy i tego, o niej mówić. Ale na razie tam nic wielkiego się nie dzieje. Po prostu są jakieś zdjęcia z poprzednich zjazdów, żeby wywołać łezkę wzruszenia wśród tych ludzi, którzy sentyment. tam... sentyment, radolf, nostalgia. Nostalgia. I w momencie, kiedy nagrywamy 437 osób lub to całkiem spoko, inicjatywa powstała niedawno i 417 osób mówi o tym, więc to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że do ludzi z Microsoftu tutaj jakoś dotrze. Jeśli słuchają tego ludzie, którzy zorganizowali ten fanpage, na no pewno nie słuchają, to jak powiedziałem, trzymamy kciuki i wspieramy Was. O kurwa było najważniejsze. Microsoft zrobi to specjalnie dla nas, za ten pojazd po konferencji. Właśnie, pamiętajcie, no. jeśli nie chcecie, żebyśmy was cisnęli w podkroście, zróbcie to, bo inaczej znajdę tego typa, który to miał zrobić. I... No, tak no, więc nie. Końcu, nie, nie będę kończył. Tak jak powiedziałem, to tylko Cytując mafijne filmy, to tylko czysty biznes, nic osobistego. No. <laughs> Więc jeśli ktoś z Was. Tu... No, Więc no. jeśli drodzy wydawcy, właściciele sklepów czujecie się urażeni, to. no, To nie z osobistego. To, to, to tylko biznes. <laughs> Tym optymistycznym akcentem kończymy 19 odcinek podcastu. I Muzyki nas znaleźć na Facebooku. Macik Gry na serio, Facebook? Fej... Nie, od, odwrotnie. facebook.com slash gry na serio. E, tak. Jak mówisz mówisz.com to powinieneś już mówić dawką. To powiem com. Com. No, wtedy i sl slash. Slash. slash slash Nie, to na no, powiem. Y, dobra, no, no już wiem jak nawet. Facebook! Fe fa face kro, e, com ukośnik gry na serio. No. no i proszę. E, również możecie nas znaleźć na Twitter.com, ukośnik e, gry na serio no. tak? Oraz na www.http.wkropek, slash las Dwa razy ukośnik! Kurwa! Dwa razy ukośnik! www.grynasereo.pl Tak. Maciek wrzuca tam dużo tekstów, pisze. Nawet jego kobieta pisze. No. Moja kobieta nie pisze po polsku już ostatnio. Pisze tylko po polsku Tak. Więc tak. Dodawajcie komentarze. Śledźcie nas na Jeśli nie można masz śledzić na iTunes. Można, Można subskrybować dobrać. na iTunes i zostawiać komentarze. Mogą być nawet te chujowe. już to przyjmiemy na klasie. Mogą być nawet komentarze podcastu pod innymi postami. Tak jak Osta jest ostatnio. Tak? Kurwa, to mnie zniszczyło po prostu. Ja mówię, jak oni kurwa to wykombinowali po prostu. Wszyscy, kurwa, Trzeba pozdrowić super komentatora Ali1089. No. Tak. I wiem, że również jest wiernym widzem na YouTubie naszego kanału tak? tak, tak. Często lubi komentować, więc jest super widzem, pochwalam. Lubimy takich widzów A nas też chwali. chciałem pozdrowić tego e, typa, który oglądał e, tak? materiał wideo, który tam skręciliśmy w ostatniej. Tak? I Ten nawet skomentował? profesjonalnie skomentował nawet coś. Tak, I to fajnie. Jak widzicie, jeśli tylko zaczniecie komentować, będziemy Was pozdrawiać, więc no, do robienia lasek i nagich zdjęć Radolfa jeszcze trochę brakuje, ale. A... Czekajcie, poczekajcie i wszystko w swoim czasie, prawda? Macie jaki tam ten ziom no miał, już, jako jaką miał ksywkę? Kurde, tu... No twój ulubiona... MacBook trochę nie, nie działa. Zaczęło się, bo to moja ulubiona technologia. Flask. A flash, flash, A to nie ma opcji, że... Markosik. O, tu było PS Wita, jeb kurwa o stół. To miss, jeśli chodzi o komentarz i ten YouTube mu go zaznaczę jako spam, ale ja oznaczyłem, bo no. lubię przekleństwa. To dobrze. Wcale po tobie tego nie widać, że lubię no. przekleństwa. E, więc tak, Maciek wrzuci ten odcinek w niedzielę, albo w sobotę mniejsza. No, e, to będziemy jest. już nagrano bioga, bo wracamy w, no. z biogiem w marcu przez tydzień. <laughs> Później nam się nie będzie chciało znowu. <laughs> Ale mamy mnóstwo gier, mnóstwo gier. mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fuj fuj gier, gier, w które będziemy ogrywać. Ja teraz jestem forever alone, e, fapman i tak dalej, więc będę dużo grał. I będziemy mieć mnóstwo materiałów, więc yeah. śledźcie nas wszędzie, gdzie tylko możecie. Tylko nie na drodze do szkoły. Bo wszyscy mamy po 16 lat. Tak? Właśnie. Tak. No dobra. No dobra. Co? Yo! Yo! Yo! Ogwitrzej. Oh, Ogwitrzej. Oh,